Ha Nie, nie będę się śmiał. Dzisiaj jest bez śmiechu. Sami się śmiecie. Cześć, jestem Krzyszman, słuchacie podcastu Jaskinia Głupoty, najgłupszego polskiego podcastu w dzisiejszym odcinku. Będę podsumowywał rok poprzedni, czyli rok, który, 2010, jak mi tam minął, czy był fajny, czy był niefajny, nie wiem. Yy, dobra, słuchajcie, mam pomysł na zwiększenie wydajności podcastu, żeby był lepszy, bo nie wiem, czy ja bym słuchał Jaskini Głupoty, jakbym, no, właśnie słuchałbym, bo wpadłem na pomysł, żeby nie dość, że odcinków będę słuchał przy obrabianiu, znaczy słucham już przy obrabianiu, jeszcze będę sobie je skopi skopiował do mp3, no i będę je słuchał, no. To mi pozwoli jakieś takie większe błędy wychwycić, no bo ja słuchałem sobie od ostatniego odcinka, no i niektórych rzeczy nie wyłapałem przy, przy obrabianiu, a tutaj wyłapałem, no, więc fajnie, fajnie pomoże mi to się rozwijać. Tak samo wy możecie mi pomóc się rozwijać dając mi zuma. No nie, nie. No możecie. Jeszcze nie załatwiłem karty kredytowej. Znaczy na no, konta, ale mm, przypuszczam, że będzie już przy następnym odcinku. Będzie dobrze. No to co, tyle na wstępie. Tak, chyba. Tyle, tyle.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 Drugi sposób na zwiększenie wydajności podcastu i przy, i ogólnie mojej takiej niepodległości, że tak ja nazwę, jest to, że od teraz nie będę nagrywał z podkładami. Czyli, że ja nagrywam, ale w moich uszach słyszę tylko siebie bez podkładu, jak to było wcześniej. Wcześniej słyszałem z podkładami. No i... no i to było chyba złe. Nie wiem. Chyba wszyscy nagrywają bez podkładów, bo wszyscy mają dyktafony, zoomy mają wszyscy. Nie, nie będę poruszał tego tematu. Mam ochotę na tego zooma, żeby go już mieć, już zaraz zooma. A tu trzeba poczekać. Aha, i nie mogę się bawić żadnymi długopisami, kostkami, ani niczym. po to słychać więc ręce tutaj na biurko. Trzeba odsunąć niektóre rzeczy. I już możemy gadać. Przez to, że nie będzie tych podkładów podcast może być cichszy, bo. Jak wam z podkładem, to nie wiem czemu, ale mój dźwięk, mój głos się rejestruje głośniej. Nie wiem od czego to jest zależne, ale dobra. Podsumowa podsumowanie liczbowe. Aha, tutaj wiersa, bo sąsiedzi mają remont za ścianą. A, trudno. Yy, na, byłem na trzech koncertach w roku 2010, czyli na koncercie ACDC. Byłem na koncercie y, kultu i na koncercie strachów na lachu. Strachy na lach... Strachów z y, No, Więc y, to była mała liczba koncertów. Już na ten rok mam zaplanow... Już? Jeszcze się nie zaczął 2011, już wiem, że na trzech koncertach będę. Yy... Aha, właśnie. Mówiłem, że pojadę na Sony Świr. Gówno, dupa, nie pojadę. Nie pojadę na Sony Świr. ZAMKNIJCIE SIĘ! Nie pojadę na Soniuszwirę, za to pojadę na... Za to pojadę na Ozziego zborna. No, siostra powiedziała, że raz możemy pojechać na to, co ona chce i pojedziemy na Ozziego Osborne'a. Chociaż mi to wisi, to przecież Oz jest. Więc tak, na trzech koncertach kupiłem chyba 13 płyt. Yy, nagrałem 56,5 odcinka, czyli... Yy, yy, ile tam... Łącznie z, tym, to, łącznie z tym 20 odcinków Jaskini Głupoty, 20,5 odcinków 20, y, Jaskini Głupoty, y, 23 odcinki y, podcastu wakacyjnego i 2 odcinki, nie, trzy nie, nie. No, 3 odcinki podcastu y, TNT, mojego pierwszego podcastu, który zaginął w sieci Chyba na układ tego można znaleźć go, ale nie radzę. Nie radzę. To była nędza. A, nędza. Pewnie sobie pomyśli jakiś Debil. A to nie jest nędza, nie? Proszę Ciebie, Debil, szanownych. To jest piękny, wspaniały podcast, który polecają, o, dużo polskich podcasterów poleca ten podcast. Na przykład ja jestem Krzyszman, polski podcaster. Też go polecam. Nie, aha i ostatnie dane, że członek urozmi... Um, nie, dobra. Tych danych może nie będę czytał. Nie, nie, nie, nie. Nie podzielę się z nami tymi informacjami. Podsumowanie moje podcastowe. Naj to najlepszy podcast roku 2010 uważam podcast... Który Krzyszman uważa podcast? Dzień d dzień reklama Polsatu. Nie. Yy, moim ulubionym podcastem z roku 2010, 2010 jest podcast Completely Professional. Znaczy ulubionym debiutem. Najlepszym debiutem podcast, yy, podcastowym w roku 2010 według mnie jest Completely Professional. I tutaj już się oburzeni podcasterzy, słuchacze, łącznie z samym autorem rzucają na mnie, ale przecież to powstało w roku 2009. No nie, to co powstało w roku 2009 to były niedobitki po masie krytycznej, według mnie. A Non Professional jest teraz. No, więc jeśli tak to uznamy, no to Completion Professional, ale jeżeli nie, no to pierwszym będzie Hookafon. No, Squara powiedział, że ich by nominował, ale nie. no. Może nie nagrywają teraz, ale no, świetny podcast jest. Świetny podcast, no, skąd, no nie ma chyba osoby, która by tego nie słuchała, więc może nie będę go opisywał zbyt. i Diablo, to robią, w ogóle, Pichon to tak, pichąd to tak za bardzo, tak, za bardzo się tak urywa, bo tutaj Hukafa swoją drogą ma, jeszcze ma chyba z pięć innych podcastów, nie no co on tam ma, Owinie jedno. Pichonta to drugiej, jeszcze chyba jakiś deszcz, czy tam burze, czy tam pioruny, nie wiem. Człowiek, weźcie się ogarnij, albo o, niech Diadlo coś zrobi. Diadlo też jest fajne. Diadlo jest nawet lepsze od Pichonta Podcastowanie, Chociaż nie, to jest lepsze. Nie wiem, tacy sami są, no, więc, no, Diadlo pomyśl o czymś tam, pomyśl o czymś tam, albo przeciśnij tego pichonta, żeby tam, ten, ten, ten, żeby, no, podcast dali bo bo mnie nie nadawał już od, od chyba miesiąca, jak nie więcej. Dobrze, trzeci podcast, który nawet nie jest jeszcze podcastem, bo nie ma za sobą 10 odcinków. O w mordę. No wiem, że tutaj się pewnie wszyscy dziwią. O w mordę? ha, Przecież to ma tylko dwa odcinki. Może i ma dwa odcinki, ale jakie odcinki? Przecież tutaj kamasz przyszedł sam siebie. To jest chyba lepsze od czerwca ludzie, to jest wspaniałe, yy, podcast o Amidze, o Amigach, yy, no, yy, no, no, no, no, no, mimo, że nie jestem Amigowcem, to i tak tego słucham i mi się bardzo fajnie słucha, właśnie dlatego, że Kamasz tak fajnie opowiada, Kamasz genialny. Yy. No i czwarty podcast, y, ostatni, no to Kapok. Tutaj Godaj też genialny podcast robi. Według Maćka z jest to podcast najlepszy w roku 2010. No nie uważam za najlepszy, ale dobry. Y, o komiksach też. Hmm. Szkoda, że Godaj nie powie nic za bardzo o Marvelu bo tam coś tam czytał, ale już nie czyta. Hmm. Właśnie, też zrobię kiedyś odcinek o komiksach. Następny będzie o komiksach, o, tak. Mm. Yy, co tam jeszcze? Najgorszy podcast roku 2010 to podcast wakacyjny. Yy, chociaż przyznam, że podcast wakacyjny mi się podobał, bo przesłuchałem wszystkich odcinków. Niektóre były lepsze, niektóre były gorsze, ale i tak bardzo fajne podcasty to są, mi się podobały. Gdzieś się tak głupio, że mi się podobały własne podcasty. No, uważam, że w wakacje ja bym jednak słuchał podcastu wakacyjnego. Ja bym słuchał. Z Jaskinią Głupoty to... nie no, chyba też bym słuchał jaskini Głupoty. A Gitarowego bym chyba nie słuchał. Znaczy nie, słuchałbym przez tematykę. Ale za bym... nie wiem czy bym słuchał. Yy, dobra, najlepszy film. I teraz... jakie były filmy w 2010 roku? Ja tu jestem nieprzygotowany. Za bardzo. Hmm. Co było? Na czym byłem w kinie powiedzmy z klasą? Była opowieść wigilijna. w tym roku było. Nie, to nie w tym roku było. Co było? Ten, jak to się nazywa? The Box na pewno było. Awatar był. Było ten, wszystko co kocham. Wpiszę sobie w necie. O teraz będziecie mieli uczucie, że ja tak walę w klawiaturę, tak głośno, a ja naprawdę mam taką głośną klawiaturę. To filmy z roku 2010 i ładuje się. I tutaj jest 10 filmów, które muszę obejrzeć. Tak, filmy z roku 2010. 20, 127 godzin co? 16 rzędzień 7 minut? A lisa w rajnie szarych nie widziałem a, a autor widmo miałem na to zjalenie yy, Barbie i pod wodą całej lisa he? Może wymienię które znam stąd O właśnie Czarny czwartek Muszę się przejść w 2011 na Czarny czwartek bo tam Kazik śpiewa w ogóle Lit Dobra, co? Czy jest to jakiś film, który ja widziałem? Potter 2, 3. Harry, Harry Potter i Insignia Śmierci widziałem, ale mi się nie podobał. Nie podobał Ci się Harry Potter i Insignia Śmierci? Nie. Python 2 widziałem, ale taki średnio. Miał być pełny od ACDC, a naprawdę były tylko dwa kawałki. Aż się nawet zdziwiłem na końcu filmu, że tutaj ACDC gra, bo zapomniałem aż. Um. C a Awatar? No, Czemuż nie ma Awatara? Chyba, że Awatar był w 2009, co? To... Nie, to avatar. Avatar był z 2009 roku? Wow. Serio? Yy, Kick Ass. No to dobra, to nie będę tam poszukał. Oficjalnie najlepszym filmem roku 2010. Według mnie jest wszystko, co kocham. Tak, hura, najbardziej mi się chyba podobał. Yy, tam gra taka ładna aktorka, co na później robi moda chłopakowi. Podoba mi się ta aktorka. 300 Ale tu wyznania lecą za niedługo. Pewnie powiem, ile urósł mi członek męski? Nie, nie powiem. Eee, dalej, no to może najlepsza płyta roku 2010. I tutaj mamy dwie ostre konkurentki. Pierwsza to jest Iron, Iron Man 2 od ACDC. a drugą jest. Y Scream od jego zborna. Aha, jeszcze Fish DXFI, AC Drinkers. Co jeszcze wyszło? No i zaś na e, I jeszcze Code of Arms z Sabatonu. Jako, że jestem fanem ACDC, wybieraj Iron Man 2. Później Fish DXFI, AC Drinkers, Scream od jego zborna. No i na czwartym miejscu z Sabaton e, Code of Arms. Yy, najlepszy koncert, na jakim byłem w roku 2010, to był koncert ACDC. Chociaż, AC, na równym miejscu stawiam ACDC w Warszawie i Kult w Spotku. Bo, mimo to, możecie właściwie posłuchać sobie relacje z, ze Spotka, ale Kult zagrał świetnie, był to genialny koncert. Yy, dalej. Podcaster w roku. Yy, Podcaster roku? Kto to jest niby? Osoba, która mi się, której aktywność mi się najbardziej podobała yy, w roku 2010. I kto to jest? Czy jest to. Yy, nie wiem. Yy, papa? Może Maciek Skwara? A może Martin Lechowicz? Niestety nikt z tych Czech. Nikt z tych Czech? Nikt z tych Czech. Otóż podcasterem roku 2010 według krzyszmena zostaje nie kto inny jak Przemko, Przemek, Szepaniuk, gratuluję ci tam kolego podcasterze. Tak, ty jesteś według mnie podcasterem roku 2010. Niech wiął teraz guru podcastowe roku 2010. Jest nim oficjalnie. Maciek Skwara jest, chociaż był bliski konf do konfrontacji z Martinem Lechowiczem, ale Martin Lechowicz górował, górował jako guru w pierwszym, no, na początku roku 2010, ale stary później objął Maciek Skwara, czego mu serdecznie gratuluję. Idol roku. Jak wiadomo, mam tylko 14 lat, więc gusta mi się szybko zmieniają i ogólnie idolem roku 2010 moim został Kazimierz Staszewski. Gratuluję Ci Kaziu, kupię jakąś Twoją płytę, a nie, właściwie już kupiłem, więc to dlatego. Nawet lepszą wercję kupiłem. I dziesiąte, ostatnie, ostatnie hmm, wydarzenie roku. Co jest wydarzeniem roku według Szmena? Y to może teraz ja wam powiem, co jest. Nie umiem określić jasne wydarzenia roku, bo chciałem powiedzieć, że gdzie jest krzyż, ale później sobie przypomniałem, dlaczego ten krzyż tam sto, stoi, więc nie powiem wam, co jest wydarzenie w roku. Niestety, przepraszam. To są moje wydarzenia roku 2010. Rok 2010 mi się podobał nawet. Podobał mi się... Co będzie w roku 2011? W roku 2011 będzie... Nie wiem, pierwsza próba mojego zespołu. Jeszcze nawet nazwy nie mamy. Będzie... Mm, nie wiem, co będzie... Na pewno będę miał chyba już duma H1. to też się liczę. Co jeszcze będzie wtedy? Będzie, nie wiem... Może plan na pierwszy, następne trzy odcinki wam zdradę. Pierwszy to będzie odcinek komiksowy. Komiksowy... Kom... Drugi odcinek, I teraz z głowy trzeba myśleć. Odcinek niespodzianka. No a trzeci odcinek. Może też niespodzianka. Dobra, dobra nie pamiętam, ale wiem, że następny będzie komiksowy. O, zostałem zmuszony do przedwania zadania. Yy, dobra, no to co? Ujrze yy, się koniec. Koniec tego. Mam tu gdzieś jakieś zakończenie zapisane, co może być. Co mogę powiedzieć na zakończenie? Nie mam. No to co? To... Przypominam o ściepie już chyba przy następnym odcinku będziecie mogli mi wysłać na konto, no i ten ściepa na zoom 1 Tyle mówił przyszły. do następnego razu, cześć!